Pani profesor, jak to właściwie wygląda ze szkodnikami? Czy pomiędzy regionami można wskazać na jakieś różnice, jeśli chodzi o ich występowanie? Czy cała Polska jest mniej więcej porówno obarczona tym problemem. Można powiedzieć, że mm, cała Polska gdyby jest obarczona mm, porówno y, występowaniem szkodników, ale musimy zwrócić uwagę, że w poszczególnych regionach Polski panują specyficzne warunki klimatyczne. Rejony, gdzie jest cieplej, gdzie szybciej rusza wegetacja, tak? gdzie ta wegetacja jest dłuższa, będą narażone na liczniejsze występowanie na przykład mszyc, które w danych rejonach mogą dać większą liczbę pokoleń, tak? Bo suma temperatur efektywnych, czyli inaczej suma ciepła potrzebna do ich rozwoju pozwoli na to, że nie będzie na przykład 7, a będzie 8 bądź 9 pokoleń. Czyli to już jest taka dosyć konkretna różnica, ale my w tym momencie siedzimy na północy Polski, w województwie pomorskim, czyli tu i upali w Warmińsko-Mazurskim, to nie powinno aż tak chyba zagrażać. Nie, tutaj tak na pewno nie zauważymy. Na występowanie szkodników oprócz temperatury wpływa także wiele innych czynników, na przykład wiatry tak, wiatr jest również czynnikiem, który biernie przenosi na przykład szkodniki, który ogranicza na przykład złożenie jaj przez niektóre owady, które są bardzo małe i mogą być przenoszone przez wiatr i ten wiatr jakby ogranicza im, uniemożliwia im siadanie na roślinach lub obok roślin, żeby te jajeczka złożyć i tu w województwie pomorskim te wiatry będą na przykład większe, tak? dlatego też w tych na przykład rejonach województwa pomorskiego tutaj gdzieś zlokalizowane są plantacje nasienne, bo te wiatry jak gdyby uniemożliwiają na przykład mszycom siadanie na roślinach i na przykład infekowanie roślin wirusami, bo one są wektorami wirusów w mniejszym stopniu, czyli jest taki jakiś czynnik ograniczający ten wiatr. W tym roku mieliśmy troszeczkę normalnych mrozów, po kilka, a miejscami nawet kilkanaście stopni. Czy to będzie miało jakiś wpływ na populację szkodników, tak jak niektórzy mówią przyjdzie mróz i je wymrozi, czy raczej to tylko mit? Te warunki, które panują w tym roku absolutnie nie będą miały wpływu na obniżenie o tak populacji gatunków, ponieważ owady są przystosowane do przetrwania zimy. One najczęściej zimują w takich postaciach jak poczwarki czy jaja, które w chorionie zawierają bardzo dużo tłuszczu albo przykryte wydzieliną z odwłoka samicy, bądź też jakimiś tam dodatkowo włoskami. Poczwarki to są formy, które zabezpieczone są przed działaniem niskich temperatur, a jak przychodzi bardzo duży mróz, a zimują w postaci drosek, na przykład chrząszcze, to one są w stanie wejść jeszcze głębiej do gleby i chronić się przed tymi niekorzystnymi warunkami, ale tegoroczna aura, tegoroczna zima absolutnie, uważam, nie będzie wpływała na liczebność. Największym problemem groczną aurą. Była bardzo mokra jesień, która uniemożliwiła zaoranie po kukurydzy i w wielu miejscach no, niestety widać hotele, a nawet całe wylęgarnie, omacnicy o macnicy ta. Niestety tak jest. Ja powiem szczerze, że jak jadę czasami pociągiem, to wtedy mam taki czas na oglądanie otaczającej mi przyrody i właśnie przeraża mnie widok tych pól, pozostałości po polach kukurydzianych i stojące te roślinki ścięte w których od razu widzę larwę omacnicy, która się tam dobrze ma i, i wiem, że to będzie źródło na wiosnę znowu następnego zasiedlenia, następnych roślin uprawnych. Tak? I to jest szkoda, szkoda, że, że no czas nie pozwolił, a w niektórych przypadkach po prostu rolnicy tego nie robią, nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, że sami sobie robią krzywdę, tak?